Na początku tego roku, 2013, mówiliśmy, że będzie to trudny rok dla branży maszyn rolniczych, ponieważ skończyły się dopłaty unijne. Teraz, gdy rok 2013 zmierza już ku końcowi, zaczyna się mówić o tym, że i 2014 będzie trudny. No to jak? Biorąc pod uwagę porównanie do roku 2012, gdzie mieliśmy tak naprawdę szczyt, jeżeli chodzi o potencjał rynku powyżej 19 19400 sztuk, bazując na danych rejestrowych. Możemy powiedzieć, że w, ten rok, w tym roku nastąpiła pewna korekta, czyli te gospodarstwa, które miały zainwestować, zainwestowały, ale też nie można było oczekiwać, że rynek będzie cały czas na wysokim szczycie, Zważywszy, że w dalszym ciągu głównym motorem napędowym są tutaj środki unijne. W związku z tym, patrząc z tej perspektywy, było jasne, że Mali rolnicy, zwłaszcza na ścianie wschodniej, gdzie średnia wielkość gospodarstwa jest w tej chwili na poziomie 6-10 hektarów, nie będą inwestować wielokrotnie, tylko to będzie maszyna kupiona raz na długi okres czasu, więc na lata. I to spowodowało, że w tym roku mamy poziom rynku na 15 15100 sztuk, patrząc na ciągniki. Oznacza to de facto, że to jest o 4000 mniej, czyli jest to znaczny spadek procentowy. Patrząc... Ale to nie jest katastrofa? Pewnie nie, ale dla wielu firm, które powstały jak grzyby po deszczu, zwłaszcza w roku 2011-2012 na kanwie dostępnych środków i możliwości rozwoju biznesu, spowodowało to, że te firmy w tej chwili mają duże problemy finansowe, dlatego, że duże magazyny, które przyjęli na siebie, w tej chwili są dla nich dużym wyzwaniem, bo trzeba je sfinansować, trzeba je zapłacić, nie ma nich końcowego klienta, środków jest coraz mniej dostępnych, oczywiście jakaś część z nich będzie realizowana na przełomie roku, 2013-2014. Część pieniędzy będzie pewnie przekierowana poprzez, z rządu na jeszcze rok 2014, żeby uzupełnić i wykorzystać wszystkie dostępne środki w ramach programu 27 2013 No i później nastąpi pewnie pewne regresja. Oczywiście duzi rolnicy, ci, którzy mają inwestować, są mniej czuli na zmiany na rynku, a zwłaszcza na środki unijne. Co nie zmienia postaci rzeczy, że każdy rolnik będzie chciał wykorzystać dostępność 10% zwrotu inwestycji na, na, na, na, na zakup jakichkolwiek maszyn czy rozbudowy w gospodarstwie. A patrząc na to z punktu widzenia średniej naprawdę długoterminowej, bo w Unii jesteśmy już jednak kilka lat, przeważnie jest tak, że rynek Zachowuje się troszeczkę jak sinusoida, podejrzewam, że w tym przypadku również tak jest. Co można powiedzieć o tej średniej, o tych wahaniach rynku, ale długoterminowych, w perspektywie 10 lat i powiedzmy kolejnych iluś? Wahania były, są i będą, to jest koniunktura, natomiast na przestrzeni najbliższych 5-10 lat zdecydowanie rynek będzie się rozwijał. My jako Czyli nie będzie szedł jeszcze w dół? Nie powinien. Patrząc na, pytanie jest co rozumiemy poprzez rozwój, czy rozumiemy tylko i wyłącznie ilość, czy mówimy o rozwoju rolnictwa, lepsze usprzętowienie, modernizacja budynków, rozwój organizacyjny, strukturalny. Jest wiele aspektów, to nie jest tylko i wyłącznie sama ilość sztuk maszyn. Natomiast ja mówię o całokształcie, że rolnictwo polskie na pewno będzie się rozwijać. Jeżeli chcemy konkurować z rolnictwem zachodnim, nasi rolnicy muszą... Inwestować muszą poprawiać konkurencyjność, muszą lepiej produkować, taniej produkować i być bardziej konkurencyjnym dla, dla rolnictwa zachodniego. Ale te wahnięcia rynkowe, czy jest ich jakiś naturalny rytm? Czy jesteśmy powyżej średniej, długoterminowej, poniżej? Patrząc na, na długoterminową, jesteśmy w tej średniej, w tej chwili. Ten trend powinien oczywiście się utrzymać, ta cykliczność będzie występować również w przyszłości, w zależności od okresu, bo w jednym okresie Inwestują mniejsi, w innym średni, a jeszcze w innym duzi, duże gospodarstwa. W związku z tym to na pewno będzie cały czas gdzieś się utrzymać na jakiejś średniej. Jeżeli spojrzy Pani na cykliczność ostatnich 10 lat, ta średnia mniej więcej jest cały czas wzrostowa. Ona oczywiście ma wachnięcie raz, raz w dół, raz w górę, natomiast ona cały czas jest w tym, w tym tunelu rozwoju, który, który idzie cały czas do góry. I ostatnia sprawa. Bywają takie głosy, że rynek ciągników i maszyn rolniczych w Polsce się nasycił, te osoby mówią, ci którzy mieli kupić to już kupili, a ci których nie stać, no to niestety. Jak pan uważa, nasycił się czy się nie nasycił? Ja myślę, że częściowo na pewno tak, no, to co rozmawialiśmy wcześniej, pytanie jest o, o jakim segmencie klienta mówimy. Czy do 50 hektarów, czy do 10 hektarów, jeżeli spojrzymy, że mamy plus minus 1,7 miliona gospodarstw w Polsce, z czego tak naprawdę powyżej 50 hektarów jest tylko powyżej 27 tysięcy. Powyżej 500 hektarów jest tam 1200-1500 gospodarstw, a 82-3% pozostałej populacji jest poniżej 10 hektarów, to mamy odpowiedź. Czyli ten mały, małe gospodarstwo nie mogą wiecznie inwestować, jeżeli jego maszyna będzie wykorzystywana rocznie 100 godzin, 150 godzin, więc ona będzie służyła przez długi okres czasu. Natomiast widać wyraźnie również konsolidację na rynku polskim, że małi rolnicy ze względu na opłacalność sprzedają ziemię inni się, że tak powiem, rozwijają, powiększają areały i w związku z tym potrzebują innego sprzętu. To jest e, ciekawe, co Pan mówi, dlatego, że to koresponduje z pewnym e, faktem, e, który sama poznałam, robiąc dla Raportu Rolnego i dla Radia Raportu Rolnego, e, reportaż e, o trzech rolnikach, którzy nie sprzedali ziemię i zrobili jedno duże gospodarstwo, tylko zaczęli wspólnie kupować maszynę. I tą metodą mają już kupiony szereg maszyn, każdy ma te swoje 20 hektarów i się dzielą tym i Najpierw się zrzucili, a później wspólnie je, je użytkowują. Może to jest sposób? Na pewno jest to sposób, natomiast z punktu widzenia mentalności, kultury jeszcze w Polsce, to jest etap początkowy tego typu współpracy. Docelowo myślę, że to jest bardzo dobry model. Taki współdzielczy, Zdecydowanie. No, mamy tutaj znakomite przykład, jeżeli chodzi o grupy tak zwane producenckie, które wspólnie zakupują środki do produkcji, nawozy, chemię, materiał siewny. Również maszyny, w związku z tym wykorzystują siłę grupy. I też wspaniałe polskie tradycje spółdzielczości sprzed stu kilkudziesięciu lat. Na przykład.